Autopromocja. Właśnie minęła siódma. Dwojka, jesteś na miejscu, Eric Witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Zofia Kruszewska czuwająca nad całością, Katarzyna Fitz Williams za konsoletą i przed mikrofonem Marcin Pesta. Będziemy z Państwem do dziewiątej. Poranek dwójny. Dziś jest środa 1 kwietnia 91 dzień roku. Słońce w znaku Barana na horyzoncie od 48 minut zajdzie o 19:09. Dzień będzie trwał 12 godzin i 57 minut. Grażyna Hugon, Katarzyna, Teodor oraz Zbigniew to dzisiejsi solenizanci. Proszę przyjąć najlepsze życzenia od dwójki. typowych dziś międzynarodowy dzień ptaków obchodzony już od 1000 906 roku, a także i dla wielu chyba przede wszystkim Prima Aprilis, Dzień Żartów, który ma długą tradycję i daje przyzwolenie na drobne mistyfikacje i zabawę z wyobraźnią. W Polsce przyjął się w XVII wieku i właściwie do dziś wygląda bardzo podobnie, kto kogo sprytniej wkręci. A w poranku czas na pierwsze dziś wiadomości kulturalne, które przedstawi Jan Kant Zienko. Dzień dobry Państwu. Symfonia Warsowie jest od dziś instytucją kultury współprowadzoną przez resort Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowę w tej sprawie podpisali wczoraj Marta Cienkowska, ministra kultury oraz Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy, które współprowadzi Symfonii Warsowie. Dodatkowe środki finansowe ze strony ministerstwa pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu na głównego wykonawcę drugiego etapu inwestycji przy i tym samym rozpoczęcie budowy największej sali koncertowej w Polsce. Docelowo siedziba Symfonii Warsowie ma pomieścić 1877 widzów. Pasja według tekstu w dawnych i nowa muzyka na orkiestrę symfoniczną i solistów zabrzmi dziś w Rybniku. Kompozycja obejmie wydarzenia od modlitwy Jezusa w Wieczerniku, aż po jego śmierć na krzyżu. O swoim najnowszym dziele opowiada kompozytor, muzyka, aranżer i dyrygent Piotr Kotas. Serdecznie zapraszam już dziś do Rybnickiej Bazyliki pod wezwaniem świętego Antoniego. O godzinie 19 zabrzmi Kielich Przymierza. Jest to kompozycja na Wielką Orkiestrę Symfoniczną chór oraz solistów, którą skomponowałem z okazji świąt Wielkiej Nocy. Kompozycja ta łączy formę oratorium i poematu symfonicznego, a ilustruje mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. W warstwie tekstowej utwór opiera się na tradycyjnych pieśniach postnych oraz liturgii godzin i gorzkich żali. W ostatniej części utworu pojawia się zapowiedź martwych wstania, przedstawiona za pomocą poetyckiej, starożytnej homilii na Wielką Sobotę. Utwór wykonają nocna orkiestra eksperymentalna, chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz chór Kanta Tdeo pod dyrekcją Michała Broszka, a także soliści Małgorzata Hutek, Martyna Czech i Jakub Blokesz. Początek dziś o 19 w Bazylice pod wezwaniem Świętego Antoniego w Rybniku. Nowa atrakcja turystyczna Lublina, czyli lubelski szlak filmowy, to tematyczna trasa, która prowadzi przez 14 lokalizacji związanych z filmami i serialami realizowanymi w mieście. To dla nas bardzo istotne, mówi prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin, pan Krzysztof Araganowicz.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 Lublin oprócz turystów przyciąga też filmowców z Polski i ze świata, oferując nie tylko piękne uliczki Starego Miasta, ale także miejsca takie jak Muzeum Wsi Lubelskiej czy Centrum Spotkań Kultur Lublin w wielu produkcjach filmowych często grał w Warszawie. Rene Karabasz, Shida Baziar, Daniel Kelman, Marie Ndiaye, Yang, Shuang, Zi oraz Anna Paula Maja. To autorzy i autorki, których książki znalazły się na krótkiej liście Międzynarodowej Nagrody Bukera. Dzięki narracjom, które chwytają ważne chwile na przestrzeni minionego wieku, w tych książkach rozbrzmiewa historia, podkreśliła przewodnicząca kapituły Nagrody Natasza Brown. Choć niektóre z nich mówią o bólu przemocy i osamotnieniu, ich długotrwałe działanie jest pobudzające. Międzynarodowa Nagroda jest przyznawana od 2005 roku dla powieści napisanych w innych językach niż angielski, ale przetłumaczonych na angielski i wydanych w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Nagroda towarzyszy przyznawanej od 1969 roku głównej nagrodzie dla książek wydanych znaczy napisanych po angielsku i wydanych w Wielkiej Brytanii bądź Irlandii. Finałowa gala Międzynarodowej Nagrody Bookera będzie miała miejsce 19 maja w Galerii Tate Modern w Londynie. A to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję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 Na południowym wschodzie dziś sporo chmur i opady deszczu, a w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem i śniegu. W pozostałej części kraju więcej przejaśnień, choć miejscami na wschodzie, lokalnie też na południowym zachodzie i początkowo w centrum może się jeszcze pojawić przelotny deszcz. Temperatura od około 5 stopni nad morzem i na południowym wschodzie do 10-12 stopni w centrum i na zachodzie. Najchłodniej na Podhalu, tam około 2 stopni. Wiatr przeważnie słaby, chwilami umiarkowanej porwisty z kierunków północnych i północno-zachodnich. Reklama.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 Środowy poranek, 7 minut po siódmej, i od razu sięgamy po naszą płytę tygodnia. Tym bardziej, że są to słynne Chandos Anthems Jerzego Fryderyka Hendla po raz pierwszy w tym porannym cyklu. Nowa płyta mało u nas znanego zespołu Musica Gloria zawiera dwa hymny: numer 10, The Lord is My Light, i numer szósty w tej kolejności, właśnie, Aspens the Heart, a pomiędzy nimi koncert na obu i smyczki Bedur. Sam zespół wokalno-instrumentalny Muzyka Gloria powstał w 2006 roku jako grupa dziecięca założona wówczas przez dwunastoletniego Beniamina Paganiniego i nadal jest formacją młodą, zbierającą entuzjastyczne recenzje. No i ten najnowszy album mogą u nas państwo zdobyć. Czekamy na zgłoszenia mailowe. Poranek, od Polskie Radio Pl. Nagrodą dodatkową jest w tym przedświątecznym tygodniu płyta Universal Prayer, czyli dzieła churalne Andrzeja Panównika w wykonaniu polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. A my w poranku sięgamy po album z hymnami Händla. To był chór końcowy z szóstego hymnu Aspen's The Heart Jerzego Fryderyka Hendla z naszej płyty tygodnia *Chandos Anthems w nagraniu zespołu wokalno-instrumentalnego Musica Gloria. No i ten właśnie album można u nas zdobyć codziennie do piątku. Czekamy na Państwa zgłoszenia mailowe Poranek poranekdwojki.polskieradio.pl 12 minut po siódmej. Zapiski ze współczesności. A jeszcze w tej godzinie naszego spotkania rozmowa z aktorką Urszulą Grabowską. Byłam bardzo długo nieobecna w social mediach i różnych rzeczy. Robię to pod przymusem, robię to bez przekonania, ale podobno tak trzeba. Film Joanna w reżyserii Feliksa Falka z udziałem aktorki zostanie dziś pokazany w warszawskim kinie Kultura. A o swoim debiutanckim tomiku poezji miłosnej opowie reporter i pisarz Mariusz Szczegieł. Ekstaza miłosna, ekstaza poprzez mózg mi się wsadza do serca, do jelit, do oka. Wspólnie z Jerzym Kisielewskim już za chwilę zajrzymy do środowych gazet i tygodników. Nie zabraknie też rekomendacji kulturalnych Olgi Brzezińskiej. O wielkich sprawach nigdy nie opowiadał w sposób wielki, tylko przez szczegół, przez ciszę, przez spojrzenie. A po ósmej relacja naszego specjalnego wysłannika, Marcina Majchrowskiego z festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie, a także rozmowa z wokalistką Moniką Bożym o jej najnowszym albumie, zatytułowanym Z Wasowskim do łóżka. Jeden z tych fragmentów operowych, które zaczęły żyć się własnym życiem poza sceną, czyli Polka z opery sprzedana narzeczona Becziha Smetany w wykonaniu ensemble Prisma. Prawie 19 minut po siódmej. To się czyta. To się czyta. A w studiu pojawił się już Jerzy Ksielewski. Dzień dobry. Oczywiście dzień dobry, oczywiście, że to się czyta. Bo zaglądamy do środowych gazet i tygodników, ale ostrożnie, bo dziś nie do końca wiadomo, co jest prawdą, a co fikcją. No i to jest tradycja robienia sobie takich żartów. Kiedyś, kiedyś to, to były żarty. A to, to prawda, przypomniałem sobie, to było, ach, to było jeszcze za, za PRL-u, że ktoś obzwonił czołowych fotoreporterów, fotografików, mówiąc tylko nie mów nikomu, kup Trybuna Ludu i o 8 rano przed budynkiem Papa, Polskiej Agencji Prasowej przy Rondzie Nowego Świata, tylko nie mów nikomu. Mhm. No i zaczęli się schodzić i było kilkanaście osób z aparatami i tak dalej. Patrzyli na siebie dziwnie i dopiero ktoś się pojawił i powiedział prima prilis. Nie byli zachwyceni. Rzeczywiście kiedyś była, no zresztą opisane to jeszcze za czasów Antoniego Słonimskiego, jakie robiono żarty sobie, wysyłając sobie na przykład, gdzieś to było opisane, taką były kamienie do czyszczenia białych butów płóciennych. Tylko, że to kosztowało grosze, ale zamawiało się tysiąc sztuk komuś i przynosił posłaniec. Różne, różne były żarty. Tradycja ale... średniowieczna upowszechniona w Polsce w XVII wieku. Takie, tak? Się to tak. Na, czyli długa tradycja. E, ale proszę, to się czyta. To zacznijmy od e, nietypowo. Rzeczpospolita... Na stronach zatytułowanych Tygodnik Prawników Jarosław Gwizdak pisze, jakże uboższy byłbym, gdybym nie czytał. Potrzebujemy atrakcyjnych książek, a tych o prawie najbardziej. O tym, do czego przyznał mu się pewien student, który powiedział, że przestał czytać już w liceum, bo zraził się lekturami, a potem czyta tylko streszczenia albo, albo ogląda. Mm. ekranizację. E, Jarosław Gwizdak, prawnik, mówi niedawno usłyszałem, że producenci filmów muszą obecnie uwzględniać całkiem sporą grupę widzów, którzy nie patrzą na ekran. Bo mają, no tak, są zajęci smartfonem, więc jeśli ktoś ma kogoś zabić, to musi dwa razy powiedzieć, zaraz cię zabiję. Żeby to było jasne. Ale co ciekawe, ym, autor tego tekstu poleca książkę prawniczą utwór i twórca w prawie autorskim. Zilustrowane wątpliwości Ryszarda Markiewicza to dla mnie pozycja referencyjna zarówno ze względu na treść, jak i formę. Jak opowiedzieć o utworach inaczej niż przez pokazanie ich przykładów? W jaki sposób pokazać różnicę między dziełem zależnym, a dziełem z zapożyczeniami i dziełem inspirowanym? Jest to jeden sposób i poleca książkę nie tylko prawnikom, ale... Twórcą, Także e, przypomnijmy, utwór i twórca w prawie autorskim, zilustrowane wątpliwości. Podobno Bardzo ładny tytuł. edytorskie <głos> To w Rzeczpospolitej poleca e, Jarosław Gwizdak e, No co na e, pierwszych stronach e, Rzeczpospolita, Polacy o ślubow ślubowaniu nowych sędziów. Większość Polaków, blisko 57%, uważa, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie od wszystkich sędziów. Ciekawy tekst. Pytanie, czy 1 kwietnia, czy nie. Rząd ze wsparciem influencerów. Resort Kultury zaplanował działania z udziałem twórców w mediach społecznościowych. W przeszłości takie zlecenia budziły duże kontrowersje, czy tym razem też tak będzie? Współpraca z influencerami za kwotę 100 tysięcy złotych, taka zaskakująca pozycja znalazła się w planie zamówień publicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które podobne jak inne urzędy zamieściło w internecie swoje zamierzenia zakupowe. Współpraca z influencerami za 100 tysięcy. Coś mi to nie wygląda, ale kto wie. Eee, a z kolei Barbara Holender w Rzeczpospolitej powracają Potter i Hobbit Gollum. Serial o Harrym Potterze jest planowany na Boże Narodzenie, a Peter Jackson nakręci kolejny film o świecie Tolkiena, Władca Pierścieni, Cienie przeszłości. No, tutaj chyba nie może być żartów, bo wyznawcy obu tych tytułów będą na to czekać, więc nie można. Gazeta wyborcza. Na górze strony jeszcze pytanie, a znamy już odpowiedź. Dla kogo mundial? Dla Polski? Dla Szwecji. No, niestety horror w ostatniej przed ostatnich trzech minutach gol i nie pojedziemy na mundial, ale nikt nie ma pretensji do naszych piłkarzy, bo grali dobrze. E, a szczęście się do nich nie uśmiechnęło. Natomiast bardzo cenny e, tekst na stronach poświęconych kulturze. Staram się nie przeszkadzać muzyce. Pat Metheny, y, dla Wyborczej y, w rozmowie z Jarkiem Szubrychtem. Muzyka nie jest zagrożona, tylko kultura, wokół której y, wokół niej powstała. Uważa Pat Meteni, gig gigant jazzowej gitary. Opowiadam on o, o swojej fascynacji AI, czyli SI, mówi, się... SI, <grym> muzycznej tożsamości i dziwnym czasie w Ameryce. Zaczyna od y, chwalenia Polski. Yy, mówiąc dziś powszechnie znany fakt, ale ja po tym wszystkim przekonałem się na własne oczy już w 1985 roku. Chodzi o to, jak ludzie słuchali muzyki i jak ją grali yy, na jam session po koncertach. Myślałem sobie wtedy, o, czegoś takiego nigdzie nie widziałem. To, co powiedziałeś, mieści się więc w moim wyobrażeniu o Polsce, o tym, jak pierwszy jego pobyt go zafascynował teraz mówi o fascynacji sztuczną inteligencją. E, jestem z tym na bieżąco i nie postrzegam e, jej jako zagrożenie. Widzę w niej kolejne niesamowite narzędzie, nie tylko dla nas muzyków, lecz wszystkich zainteresowanych szeroko pojmowaną aktywnością. Od czasu do czasu musimy jednak wychodzić z domu, choćby po to, by posłuchać ludzi, którzy naprawdę potrafią grać e, w dodatku w taki sposób, w jaki nigdy wcześniej nie grali, nigdy więcej nie zagrają. Myślę, że wartość tego rodzaju doświadczeń jest w obszarze muzyki będzie rosła, ale okazuje się mm, bardzo ciekawa kwestia. Wolałbym jednak, żeby nie używać terminu sztuczna inteligencja, bo to coś nie jest inteligentne. To doskonała wyszukiwarka wszystkiego, co e, ktokolwiek kiedykolwiek wymyślił i co w tym złego. Czyli to coś nie jest inteligentne, a Pat Metyni w Polsce w czerwcu. Sześć albo siedem koncertów od 9 do 27 czerwca. Bardzo ciekawy wywiad o tym, jak powstaje muzyka. Staram się nie przeszkadzać muzyce Pat Metyni. Dziękuję bardzo. Więcej o tym, co znaleźć można w środowej prasie. Jerzy Kisielewski opowie państwu już za niecałą godzinę. Utwór, który zna prawie każdy, nawet jeśli nie zawsze kojarzy tytuł. Tekla Bondarzewska-Baranowska i jej modlitwa dziewicy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych miniatur fortepianowych XIX wieku. A grał Lang Lang, który sięga po ten utwór z dużą wrażliwością. Środowy poranek minęła 7.31. Ujawniamy to jako pierwsi, proszę Państwa. Mariusz Szczygieł, obsypany nagrodami reportażysta, dziennikarz i pisarz, porzuca literaturę faktu i debiutuje tomem poetyckim zatytułowanym Ekstaza, miłosna ekstaza. Z Mariuszem Szczygłem spotkała się Małgorzata Nieciecka-Mac. Nie reportarzysta, nie reporter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 w Polsce, tak myślę. No właśnie to taka nowa seria wydawnictwa Dowody, Dowody na Zmianę. Słowo jest panu bliskie, także to poetyckie, przecież od lat, ale nikt nie spodziewał się, że to będą wiersze miłosne, czasami wręcz erotyczne. Tak, bo tytuł tego mojego tomiku brzmi Ekstaza, miłosna ekstaza. Może zacznę od tego, że ten tomik zakończy się takim wierszem rubasznym, wierszem wesołym, ale jego klimat jest inny. Po skryptum to rubaszne będzie brzmiało ekstaza, miłosna ekstaza poprzez mózg mi się wsadza do serca, do jelit, do oka. Jeszcze nikt e, poza naszym drugim programem Polskiego Radia nie zna tego sekretu, że to już nie dowody, ale słowo poetyckie będzie teraz tym, co będzie zajmowało pana głowę, intelekt.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 Tak, no ja uważam, że dzisiejszy świat nie potrzebuje przegadania, proszę pani. Bardzo, bardzo mnie inspiruje życie. Czy słyszy Pan poezję w dźwięku tych skrzypiących butów, które tutaj nas otaczają w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie nagrywamy? Ależ oczywiście, proszę Pani, ja chodzę w różne miejsca, tak jak w muzeum dzisiaj jestem, ale na przykład wczoraj byłem w parku, prawda? Teraz jest wiosna, warto chodzić do parku i w tym parku obserwuję sobie ludzi, prawda? I obserwuję starsze osoby, które karmią wiewiórki, obserwuję młodych, którzy kochają się, i no i właśnie miłość, wracamy do miłości. I mam taki wiersz, to 17 sierpnia 2022 roku, zapis Całem.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 poetyckie. Księżyc został skompromitowany przez poetów. Pamiętam taki esej Jacka Denela, który po prostu pisał, że jeśli poeta użyje słowa księżyc, to się kompromituje. Nieprawda. Chcę przywracać poezji pewne pojęcia i postanowiłem napisać o księżycu. Czy ja mogę zacytować cały wiersz? Jestem. Będziemy zaszczyceni. Dobrze, dobrze. Proszę bardzo. To jest mój wiersz o księżycu. Księżyc patrzy dziś na mnie, jakby znał wszystkie moje sekrety i trochę się nimi nudził. Rozlewam mleczne światło po parapecie mojego niepokoju. Jak ta niewinna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 której nie potrafię dokończyć. To jeszcze wytłumaczmy te usta. To jest ślad odbitych ust czeskiego kronikarza z XVII A. wieku Nepomucena A. z Nadweutawy. Jak mi miło, że pani w ogóle nawiązuje do tego mojego ukochanego wątku czeskiego. Oczywiście znalazłem w takich starych rysunkach rysunek z odbitymi podobno ustami Nepomucena. I pomyślałem sobie, że, że jeżeli te usta Nepomucena przeniesiemy na okładkę tego tomiku Ekstaza miłosna ekstaza, to na Damy temu jakiś taki walor pewnego historyzmu, historycyzmu, że to dobrze zrobi tej książce. I uważam w ogóle, że zawsze, że zawsze jakiś czeski wątek dobrze robi literaturze. To proszę jeszcze zdradzić, czy zna pan Rymy do wszystkich słów świata? Proszę podać jakieś słowo, to zobaczymy, czy znam Rym. Dobrze. Radio? Ha! Radio, radio. Ha! To jest trudne słowo i obiecuję słuchaczom naszym, że następny tomik zacznę od słowa radio. Bardzo dziękujemy. Przypomnę Państwu, że to my jako pierwsi tego pierwszego dnia kwietnia ogłaszamy światu, że Mariusz Szczegiel jest od kilku tygodni poetą, który liczy na nagrody. I chciałbym za mój tomik poetycki Ekstaza, Miłosna Ekstaza też dostać nagrodę Nike. Proszę trzymać kciuki, podtrzymać kciuki za poezję i za miłość. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tyle Mariusz Szczygieł, który, jak Państwo słyszeli, debiutuje właśnie tomem poetyckim Ekstaza, miłosna ekstaza. Oczywiście mamy dla Państwa egzemplarze tego tomiku. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia mailowe poranek poranekdwojkiatpolskieradio.pl z dopiskiem miłosna ekstaza Szczegła”. Oczywiście, żeby odróżnić te maile od płyty tygodnia. To Było Allegro z koncertu Gemol Johanna Krzysztofa Graupnera w interpretacji zespołu Harmonii Uniwersal. Dwójkowy poranek za 19 minut ósma. Felix Falk, autor kultowego Wodzireja, jest bohaterem przeglądu Człowiek z filmu w warszawskim kinie Kultura. Dziś przed pokazem filmu Joanna zaplanowano spotkanie z aktorką Urszulą Grabowską. Jeszcze przed ukończeniem szkoły teatralnej w Krakowie zdążyła zagrać w trzech głośnych przedstawieniach. Debiutowała w miesiącu na wsi Turgieniewa w reżyserii Barbary Sas w Teatrze Bagatela, z którym związała się na długie lata. Do kina, dla kina odkrył ją Filip Bajon, angażując do roli Karusi w ekranizacji Przedwiośnia. Od tamtego czasu Urszula Grabowska zagrała w dziesiątkach filmów i seriali za swoją najważniejszą kreację. Wciąż uważa tytułową rolę w Joannie. Wcieliła się tam w młodą kobietę, która podczas II wojny światowej ukrywa żydowską dziewczynkę. Za tę rolę otrzymała m.in. orła, a także nagrody na festiwalach w Moskwie i Taszkencie. Z Urszulą Grabowską rozmawia Marcin Mindykowski. Chyba konsekwentnie nazywa pani najważniejszą przygodą zawodową, filmową w swoim życiu Joannę. To oczywiście rola pewnie taka, o której marzy każda aktorka. Rola, która pozwala skonfrontować się z tym, o czym sztuka chyba najczęściej jest, czy ta wielka sztuka jest. O naturze zła, ale także o wyborach moralnych, o tym jak my się konfrontujemy z sytuacjami tragicznymi, ale też takimi granicznymi. Tak, no zawsze będę mówiła o tym filmie jako pierwszym do czasu, aż nic tego nie przebije, ale <głosy> to jest po prostu taka propozycja i taki kaliber roli i doświadczenia zawodowego, który zawsze będzie ze mną, a rzeczywiście był dla mnie może nie formatujący, formujący, ale na pewno w jakimś sensie przełomowy, bo też po tym filmie przyszło wiele do mnie zaproszeń, a poza tym stało się coś takiego, że nas aktorów często się szufladuje. Ja do tej pory dosyć dużo poprzez ten Teatr Krakowski, gdzie grałam bardzo różnie, dramatyczne role, czyli, nie wiem, i Maszę w Trzech Siostrach, i Desdemonę w Otelu, i Lizawietę w Biesach, więc w takim bardzo szerokim, mocnym repertuarze, bo zresztą takie role wybieram, z takim potencjałem, co oczywiście bardzo mi się przydało potem w doświadczeniu Joanny, bo jakby pamięć emocjonalna zostaje i to są te narzędzia warsztatowe, do których potem sięgamy, składając w różne potrzebne klocki, ale też no, korzystamy z tego, jakie szanse do nas przychodzą. Czyli grałam w serial telewizyjnych. I to też jest pewnego rodzaju szuflada, bo obsadza nas się w rolach, w których jesteśmy sprawdzeni wcześniej, często gęsto, bez ryzyka, że stać nas na więcej. Ja swoją wartość znałam, ale Joanna zrobiła to w takiej też szerszej, myślę, skali, że sobie pomyślałam, że dobrze, zagrałam rolę, po której jakby nie muszę nikomu może i więcej nic udowadniać, bo chyba się stało jasne, że nie jestem tylko panią w garsonce z kreacji serialowo-telewizyjnych i tak dalej. Więc to było dla mnie zawodowo bardzo ważne, a poza tym też na pewno wzrosła ciekawość wokół mojej osoby. Felix Falk jest niezwykle przecież i uznanym, doświadczonym reżyserem, więc dzięki temu przyszło zaproszenie i od Ryszarda Bukajskiego do Układu Zamkniętego, przyszło zaproszenie od Janusza Zorskiego do Syperiady Polskiej, potem od Jacka Lusińskiego do Carte Blanche, więc wiele wspaniałych rzeczy się wydarzyło. Zagrałam też jakiś teatr telewizji. Wszyscy ci reżyserzy, którzy potem po prostu składali mi w pięknym stylu propozycje, bez potrzeby weryfikacji tego próbnymi zdjęciami. To są takie okna, no, takie drzwi, powiedziałabym. Natomiast wcale później nie było tak <śmiech> kolorowo I ja niestety przy okazji tego filmu powiedziałam, że taka rola zdarza się w życiu aktora raz na 10 lat albo wcale, czyli to był rok realizacji 2009. Ten film, który cenię sobie później rok realizacji 2014, wspomnienie lata, który z różnymi dystrybucyjnymi perturbacjami nie zaistniał na szeroką skalę, ale to jest bardzo uważam udany i ważny film i dla mnie też ważne zawodowe doświadczenie. No teraz mamy rok 2026, była pandemia, są różne trudne okoliczności. Zagrałam ważną rolę w serialu, co jest bardzo ważne. W jakimś stopniu mi to rekompensuje, ale liczę na to, że jeszcze mam 4 lata, żeby domknąć to dziesięciolecie, więc może coś jeszcze istotnego wydarzy. Powiedziała Pani już kilka lat temu dobrych, takie słowa mam ambicje, nie mam talentu do rywalizacji, nie potrafię zabiegać o rolę, ale też powiedziała Pani jednak o tym, że być może czeka Pani na rolę na miarę Joanny, czy wspomnienia lata. Omija Panią chyba konsekwenie celebrycka sława i tego typu zainteresowanie mediów. Natomiast czy czuje Pani, że to jest dobry moment? Czy właśnie wciąż jest Pani duży głód i nasycenie? No to jest dla mnie dziwny moment. Cały czas mam nadzieję, że złapię drugi oddech. O ile jakby życie teatralne w miarę mnie satysfakcjonuje, chociaż no też pozostawia pewne niedosyty, o tyle filmowo czy serialowo na chwilę się zamknęło. Owszem, jest to naczynie powiązane w tym sensie, że ja też jakby zeszłam trochę sama do drugiego planu. Planu, przez okoliczności rodzinne, które to na mnie teraz wymusiły. Ale myślę, że bardzo dużo o sobie wiem, bardzo dużo potrafię. Ale też jest jakaś wymiana pokoleniowa. Ja też jestem taka trochę nie-dzisiejsza. Trzeba by mnie trochę zweryfikować. Nie każdemu też się chce przyjechać do Krakowa, zobaczyć, co ja w tej przestrzeni teatralnej wyprawiam i co potrafię. Tak myślę. Też pokutuje może jakieś wyobrażenie o mnie, że jestem taka klasyczna, konserwatywna trochę i taka, nie wiem, gdzieś powściągliwa i tak dalej. A ja myślę, że mam takie nieodkryte. Jeszcze nie Ujawnione w sobie obszary. Chciałabym więcej, bardzo bym chciała więcej. Na pewno jestem głodna pracy, zmienia się moja fizyczność, co też jest zrozumiałe, że może w związku z tym jestem w jakichś dziwnych widełkach takich, że już za chwilę, za parę miesięcy zmieni mi się tak zwany kod, czyli piątka z przodu. No. <laughs> nie wiem kiedy, w ogóle tego nie czuję. Różnymi drogami nasze życie zawodowe kroczy. Mówi mi pan o celebryckiej sławie, to też jest jakby konsekwentne i świadome, bo tego nie lubię. Też podjęłam parę decyzji zawodowych takich, żeby tego celebryctwa uniknąć, ale żyjemy w czasach właśnie, gdzie te słupki niestety oglądalnościowe mają ogromne znaczenie również w tworzeniu obsad. Ja byłam bardzo długo nieobecna w social mediach i różnych rzeczy. Robię to pod przymusem, robię to bez przekonania, ale podobnie tak trzeba. Natomiast wiem, że też są tworzone listy castingowe pod kątem tego, kto jaką ilość ma followersów, więc sobie tą moją niepokorną naturą, która nie chce przyjąć tych zasad gry, pewnie sama szkodzę. Tyle aktorka Urszula Grabowska. Pokaz filmu Joanna z jej udziałem, a także z udziałem reżysera zaplanowano dziś w warszawskim kinie Kultura w ramach przeglądu Człowiek z filmu, którego bohaterem jest właśnie Felix Falk. kompozytor Johan Dawid Heinchen i fragment jego koncertu F. Dur z udziałem orogów myśliwskich i fletu w nagraniu Noje Bachisze Collegium pod kierunkiem Maxa Pomera. Środowy poranek dwójki za 8 minut ósma. Fotel z widokiem. Olga Brzezińska, wicedyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza, przez lata współtwórczyni Międzynarodowego Festiwalu im. Czesława Miłosza, jako jego dyrektorka programowa. W tym tygodniu to nasz głos rekomendacji kulturalnych. Moja filmowa rekomendacja na ten tydzień jest podwójna. Z jednej strony trzy kolory Krzysztofa Kieślowskiego. W tym roku mija 30 lat od śmierci reżysera i to wydaje mi się bardzo dobry moment, żeby wrócić do jego filmów. Ja bardzo cenię Kieślowskiego za to, że o wielkich sprawach nigdy nie opowiadał w sposób wielki, tylko przez szczegół, przez ciszę, przez spojrzenie, przez to, co między ludźmi nieoczekiwanie się rodzi albo pęka. Niebieski, biały i czerwony to dla mnie... Wciąż kino bardzo współczesne. A z drugiej strony polecam Wartość sentymentalną Joaki Matrira. To film nowy, nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu zagranicznego. Pięknie stawia na emocjonalną prawdę, opowiadając o rodzinie, o dwóch siostrach i o ojcu, który wraca. To jest moim zdaniem bardzo dobry duet na ten tydzień. Kieślowski i Trir, klasyka i współczesność. A między nimi tak naprawdę to samo pytanie. Co dzieje się między ludźmi? Kolejne spotkanie z Elgą Brzezińską i jej kulturalnymi rekomendacjami już jutro w poranku o tej samej porze. Za 7 minut ósma przed nami 24 kaprys na skrzypce solo Paganiniego w opracowaniu na skrzypce i orkiestrę Davida Gareta.